To są informacje Polskiego Radia 24. Różne wersje, niespójne zeznania, kierowca, który potrącił posła Litewkę, przesłuchany. Wiadomo, gdzie może się ukrywać służby na tropie szefa giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Będą też nowe życzenia. 80 lat kończy wybitny aktor Andrzej Seweryn. Minęła 6, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Przyznał się do winy, ale jego wyjaśnienia budzą wątpliwości. Prokuratura przesłuchała kierowcę, który śmiertelnie potrącił posła Łukasza Litewkę. 57-latek nie potrafił jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zjechał z drogi i uderzył w rowerem polityka. Prokuratura szykuje wniosek o tymczasowy areszt.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 Mówił Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. W trakcie przesłuchania kierowca raz po raz zmieniał wersję, raz mówił o utracie przytomności, innym razem o rozkojarzeniu. Zasłaniał się też niepamięcią. Łukasz Litewka zginął dwa dni temu w Dąbrowie Górniczej, miał 36 lat. Gdzie się ukrył i co ma za uszami? Służby na tropie prezesa giełdy Zonda Krypto. Według informacji o netu, Przemysław Kral przebywa w Izraelu i ma tam obywatelstwo, a to uniemożliwia ewentualną ekstradycję. To trudna sprawa, przyznaje premier Donald Tusk. Nie podoba mi się oczywiście, z oczywistych względów, pan krali jego działalność, ale to nie wystarcza, żeby myśleć o ekstradycji i z Izraelem nie jest łatwo. Mamy w swojej historii przeszłości Polaków, którzy mieli powody uciekać z Polski i znajdywali tam schronienie. Nie chcę rozstrzygać, zobaczymy. No bo oczywiście będziemy działać, podejmiemy działania, ale to już jest zadanie nie dla polityków, tylko dla prokuratury i policji. Klienci zondy, którzy zainwestowali pieniądze na upadającej giełdzie, nie mogą teraz ich odzyskać. Pokrzywdzonych może być kilkadziesiąt tysięcy osób każdego dnia. Do prokuratury zgłaszają się setki kolejnych. Szczegóły na Polskie Radio 24.pl. Rząd zaskarżył umowę handlową Unii Europejskiej z Mercosurem. To może opóźnić jej wejście w życie lub tymczasową ratyfikację, tak uważa minister rolnictwa Stefan Krajewski. Ona może, ale nie musi zablokować. Kwestie umów handlowych są kompetencjami Komisji Europejskiej. To wszystko jest przedmiotem oczywiście rozmów, ale też nie możemy dzisiaj już jednoznacznie powiedzieć, czy ta umowa będzie obowiązywać, czy też nie. Przeciwko umowie z Mercosurem od dawna protestują rolnicy. Obawiają się, że Europę zaleje tańsza żywność z Ameryki Południowej. Skarga polskiego rządu ma trafić do TSUE najpóźniej za miesiąc. Swoją skargę na umowę z krajami Mercosur przygotował też Parlament Europejski. Niepewne rozmowy pokojowe. Do Islamabadu przyjechał szef irańskiego MSZ-u. Do Pakistanu wybiera się też amerykańska administracja. Nie jest jednak jasne, czy dojdzie do bezpośredniego spotkania.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 Iran podkreśla, że na żadne rozmowy z Amerykanami się nie zgodzi, dopóki ci nie przestaną blokować irańskich portów. Prawdopodobne są jednak rozmowy przez pośredników. O ostatnich wysiłkach na rzecz stabilności i pokoju, Araqchi ma rozmawiać m.in. z pakistańskim ministrem spraw zagranicznych oraz głównym dowódcą pakistańskiej armii. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab. Wcześniej Donald Trump ogłosił przedłużenie o trzy tygodnie tymczasowego zawieszenia broni w wojnie z Iranem. Aktor, reżyser, dyrektor Teatru Polskiego, 80 lat kończy dziś Andrzej Seweryn. Znamy go z wielu ról, m.in. Maxa Bauma w Ziemi Obiecanej czy Soplicy w Panu Tadeuszu w reżyserii Andrzeja Wajdy. Przez ponad 30 lat występował we Francji, do której wyjechał w 1980 roku. Zagrał też w ponad 260 słuchowiskach Teatru Polskiego Radia. Jak sam mówi, swój zawód traktuje jak obowiązek, stąd niezwykła intensywność. Ja chcę pracować intensywnie, ja kocham moją pracę. Z jednej strony w tak zwanych latach młodości po prostu człowiek bał się odmawiać, znaczy ja w każdym razie bałem się odmawiać pracy i właściwie realizowałem większość propozycji, które przychodziły również z powodów finansowych, no bo trzeba było również żyć. Czekamy na kolejne wspaniałe role. Andrzejowi i Sewerynowi składamy najlepsze życzenia.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 Im dalej na południe, tym cieplej i więcej słońca. Niewielki deszcz jedynie na północy. To pogodowy scenariusz na ostatnią sobotę kwietnia. 12 stopni pokażą termometry nad morzem, 18 w centrum i nawet 21 w Małopolsce. Nieco dokuczać może silny wiatr. Na wybrzeżu powieje w porywach do niemal 100 km na godzinę. Klima je to jest czym oddychać. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi ponad 30% energii elektrycznej. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu. Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24. Minęła godzina 6.06. Jest sobota, 25 dzień kwietnia. To 115 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 5.18. Zajdzie 9 minut przed godziną 20. Dzień będzie trwał 14 godzin i 33 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 14 minut. Imieniny 25 kwietnia obchodzą Marek, Jarosław, Stefan i Franciszka. Najlepsze życzenia dla Państwa z okazji Państwa Święta. Ewa Wasążnik. Dzień dobry. i Zacznijmy nasze sobotnie spotkanie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 25 kwietnia w roku 1874 urodził się włoski elektronik i pionier radiotechniki Guglielmo Marconi. Młody Włoch twierdził z przekonaniem, że potrafi przekazać sygnał bez drutu na odległość 100 jardów w sposób twórczy i pomysłowy wykorzystał wszystkie dotychczasowe odkrycia i wynalazki. Teorię Maxwella, Coherer Braunliego, antenę nadawczo-odbiorczą Popowa. Wszystko to razem złożyło się na system Marconiego opatentowany w roku 1896 w Wielkiej Brytanii. Przypomniał profesor Maciej Józef Kwiatkowski. W roku 1917 urodziła się wokalistka Ella Fitzgerald, zaliczana do najwybitniejszych śpiewaczek w historii muzyki jazzowej i rozrywkowej. Miała zwykłe warunki wokalne, głos obejmujący trzy oktawy i perfekcyjną dykcję. Artystka otrzymała 13 nagród Grammy i sprzedała ponad 40 milionów płyt. Przed 107 laty w Weimarze powołano do życia Bauhaus, uczelnię, która zrewolucjonizowała nowoczesną architekturę. Z czasem nazwa ta stała się synonimem całego kierunku, będącego jednym z najważniejszych odłamów modernizmu. Te idee propagowane przez Bauhaus, przez założycieli i wykładowców, to jest, powiedziałbym, klasyka współczesności. Do tego można się absolutnie cały czas odwoływać i te idee nie straciły... Na ważności, bo to, żeby produkty były masowo wytwarzane po to, żeby one były łatwo dostępne, to cały czas nam towarzyszy. Mówił Grzegorz Stjasny, architekt ze Stowarzyszenia Architektów Polskich. W roku 1920, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, Polska Armia rozpoczęła wyprawę kijowską. Piłsudski stworzył koncepcję genialną. Polegała na rozbiciu Rosji po szwach narodowościowych Imperium Rosyjskiego. Znaczy, podziale tego imperium na państwa narodowe. Przypomniał profesor Paweł Wieczorkiewicz. Dziś setna rocznica urodzin aktora Tadeusza Janczara. Występował między innymi w powieści radiowej Matysiakowie, gdzie wcielał się w postać Stacha. To jest dom, w którym panuje jakieś ciepło, a ciepła w wielu domach jest brak. Czasem jest może przesłodzone, ale ja się nie boję przesłodzenia, ja się boję chłodu. Ja myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy w naszym życiu, żebyśmy się lubili wzajemnie na co dzień. Na ekranie mogliśmy go zobaczyć m.in. w filmach Piątka z ulicy Barskiej czy w serialu Dom. 25 kwietnia 1945 roku rozpoczęła się pierwsza konferencja Narodów Zjednoczonych w San Francisco, która zakończyła się podpisaniem w czerwcu tego samego roku Karty Narodów Zjednoczonych. Główną rolę ONZ-u poza konferencjami są oczywiście organizacje stowarzyszone, organizacje doradcze w ramach ONZ-u i ich podstawową rolą jest dbanie o bezpieczeństwo gospodarcze, dbanie o sprawy dzieci, dbanie o zabytki. To są takie działania, które onz wnosi, ono stara się zachować pamięć, godność i równość pomiędzy narodami. Istotę sojuszu doktor Paweł Kowalski. Dziś swoje 80. urodziny obchodzi aktor i reżyser Andrzej Seweryn. Choć jego ojciec marzył o synu oficerze, artysta od najmłodszych lat wybierał teatr. Mnie się wydaje, że mój zawód sprawdza się w czasie i w przestrzeni. Oczywiście to jest fantastyczne, jeśli można zagrać pięknie Hamleta w wieku 25 lat. Ale w pełni ukazuje się nasz zawód pod koniec naszych lat. Kiedy widzimy jaką drogę przeszliśmy i jeśli ta droga jest jakimś rozwojem, doskonaleniem się, to dobrze. Jest członkiem Comédie Frances i drugim w historii tego teatru aktorem obcego pochodzenia, któremu zaproponowano pracę w prestiżowej grupie. Laureat Nagrody imienia Bronisława Geremka jest obecnie dyrektorem naczelnym Teatru Polskiego imienia Arnolda Szyfmana w Warszawie. 25 kwietnia 1968 roku zmarł Tadeusz Bocheński, nazywany księciem Spikerów. Był związany z polskim radiem od samych początków jego istnienia i należał do najbardziej rozpoznawalnych głosów. Halo, tu Polskie Radio Warszawa. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy nasz program. Bocheński jest także bohaterem filmu dokumentalnego Jak zostałym speakerem w reżyserii Grzegorza Dubnowskiego. 45 lat temu w klubie studenckim Od Nowa w Toruniu odbył się pierwszy koncert grupy Republika. Do stałego repertuaru zespołu z tego koncertu wszedł tylko jeden utwór Biała flaga. Po śmierci lidera i wokalisty Grzegorza Ciechowskiego grupa definitywnie została rozwiązana. W roku 1998 wszedł w życie konkordat między Polską a Stolicą Apostolską. Umowa została podpisana pięć lat wcześniej przez ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Józefa Kowalczyka i urzędującego ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego. Dokument otwiera nową perspektywę współdziałania dla dobra każdego człowieka, który jest racją istnienia państwa i jego instytucji. Mówił arcybiskup Kowalczyk. Kalendarium historyczne. Przygotował jeszcze pan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak. Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. Przyjrzymy się tematom, które poruszyliśmy w mijającym tygodniu. A w poniedziałek byliśmy w Otrembusach, gdzie co roku rozgrywa się żabia Odyseja. Wraz z nadejściem wiosny żaby, ropuchy i traszki ruszają w drogę do miejsc rozrodu. Często przecinają niebezpieczne drogi, po których poruszają się samochody. Wtedy do akcji wkraczają wolontariusze. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego płazy są tak ważne dla ekosystemu i jak każdy z nas może pomóc w ich ochronie. Na tę wyprawę zabrali mnie Alicja Borowska, jedna z organizatorek akcji i Łukasz Franczuk ze Stowarzyszenia Mała Wspólnota. Dlaczego postanowili ratować żaby, o tym opowiedzieli mi na miejscu spotkania. To było powiązane z dwiema potrzebami. Jedna to potrzeba ludzi, którzy zauważyli zjawisko migracji płazów na wiosnę w otrębusach na ulicy Poziomki, a druga to potrzeba płazów, które no, zwróciły się do nas swoimi odgłosami, żebyśmy im pomogli przedostać się przez drogę. Tutaj też się ta aglomeracja bardzo zmieniła, ponieważ coraz jest gęstsza zabudowa. Tam za nami na ulicy Poziomek kiedyś były łąki, w tej chwili są praktycznie w całości zabudowane. No to wszystko doprowadziło do tego, że ten ruch jest wzmożony. No i w związku z powyższym, po pierwsze dużo więcej tych płazów ginie, po drugie wysychają nam zbiorniki wodne tutaj na łąkach, co już obserwujemy od kilku lat. Jest coraz niższy poziom wód. No i trzecie, trzecia no rzecz, to susza y, ogromna w tym roku, też bardzo sucha wiosna i to też się odbija na tej populacji. Czyli patrolujecie przez cały czas ten teren, y, po którym krążą żaby? Jak to jest, kiedy wy się zbieracie i kiedy te żaby przenosicie? My jesteśmy dosyć dobrze zorganizowani dzięki grupie na Whatsappie, którą mamy utworzoną. Na grupie jest około 50 osób zorganizowanych i wspólnie się ostrzegamy o tym, jaka jest pogoda, co się dzieje, co się dzieje na trasach migracyjnych i czasami ktoś się wybiera też na patrol raz dziennie, żeby zobaczyć, co się wydarza na drogach. Plus monitorujemy również płotki herpetologiczne, które chronią płazy przed wejściem na drogę. Trzeba codziennie sprawdzać, czy jakiś płaz się tutaj nie napatoczył i nie zatrzymał na płotku. Wtedy trzeba mu pomóc przejść na drugą stronę ulicy. Jesteśmy właśnie przy takim płotku zielonym. On nie jest za wysokim, mniej więcej tak do wysokości kolana sięga, czyli tutaj żaba idzie, zatrzymuje się przed tym płotem i myśli, co teraz? Co mam teraz ze sobą zrobić? Tak, ona tak myśli, i to jest właśnie w ten moment, w którym my im pomagamy. To jest kilkadziesiąt rodzin zaangażowanych tutaj z naszej miejscowości, ale też z pobliskich miejscowości, które przyjeżdżają. I wszyscy razem próbujemy im pomóc w tej wędrówce, zbierając je właśnie za tych płotków do wiaderek. I później przenosimy dalej tam, dokąd zmierzają, czyli na tereny bardziej podmokłe. Pamiętajmy, że my mamy tutaj do czynienia z ropuchami, więc rupuchy dosyć powolnie się poruszają, właściwie pełzają, a nie skaczą, tak jak żaby, które znamy z różnych filmów. Żeby przenieść takiego płaza, no to przede wszystkim musimy być uzbrojeni w rękawiczkę. Nie powinniśmy dotykać płaza gołymi rękoma, żeby nie przynosić jakichś chorób skórnych na płaza, czyli sami nie musimy się bać płaza i tego, czy on wydziela na przykład ropucha, jakąś substancję, która, która ma odstraszyć drapieżniki. Do tego mamy te wiaderka wyścielane ściółką i Delikatnie podnosimy płaza w rękawiczkach, wkładamy do wiaderka i jak uzbieramy ileś tam osobników, na przykład 10, 15, to wtedy przenosimy całe wiaderko na drugą stronę jezdni i wypuszczamy na łąkę. Warto podkreślić, że płazy zazwyczaj wracają do swoich zbiorników macierzystych, czyli do tych, w których przyszły na świat. I takie płazy tutaj siedziały w tym pustym zbiorniku bez wody, czekały, żeby ta woda się pojawiła, one stąd nie odchodziły. I to był bardzo smutny widok. Na szczęście to są kolejne zbiorniki jeszcze dwa czy trzy, które są już w prywatnych rękach, na prywatnych działkach i zaobserwowaliśmy, że część płazów po prostu zmierza tam i tam się rozmnaża. I teraz tylko nas martwi to, że mogą wyschnąć te kolejne zbiorniki. Już w tym roku obserwujemy, że jeden tutaj najbliższy też już ma bardzo niski poziom wody. To jest taka sytuacja dla nas dosyć alarmowa, bo to świadczy o tym, że być może płazy nie będą miały się gdzie rozmnażać, co wtedy oznacza, że lokalnie ten gatunek może wyginąć. Po co wam tutaj te żaby w tych otrębusach? Z jakiego powodu warto, żeby były i nie wyprowadziły się gdzieś indziej? Płazy dają nam bardzo dużo. Przede wszystkim pożerają ogromne ilości szkodników. Czyli na przykład mszyce, ślimaki bez skorup, jakieś pajęczaki. One potrafią zjeść też os Seski, różnych gryzoni albo małych ssaków, ptaków. One są dla ludzi bardzo, bardzo pożyteczne. Przede wszystkim też są bazą pokarmową dla drapieżników, między innymi na przykład dla sów, czyli dla innych ptaków drapieżnych. Dużo lepiej jest zaprosić płazy do swojego ogrodu, budując im zbiornik mały, nawet mikroskopijny wodny, bo one dużo nie potrzebują, niektóre się rozmnażają nawet w kałuży. I pilnować tego, żeby płoty były w miarę ażurowe, żeby te płazy mogły się przemieszczać pomiędzy działkami i wtedy naprawdę nie trzeba już stosować żadnej chemii. Można całkiem spokojnie zastosować naturalne metody, czyli płazy, jeże, ptaki i one sobie świetnie poradzą ze, z tymi wszystkimi szkodnikami, których nie lubimy w naszych ogrodach. Doszliśmy do takiego stawu, umówmy się, on wielki nie jest, a z tego co wiem, to wy przynosicie setki, tysiące tych żab. Czy one wszystkie właśnie z tamtego lasu lądują w tym niewielkim stawie? To jest ich pierwszy staw na drodze, potem kawałek dalej mamy stawy na terenach prywatnych, to ruch migracyjne w tym roku są bardzo znikome, ale to jest związane z tym właśnie, że nie ma żadnych opadów, są przymrozki nocami i, i płazy nie wychodzą z lasu. No bo jak to wygląda to życie żaby? Ona mieszka w lesie, potem wiosną chce do wody, żeby się rozmnożyć i potem wraca do lasu? Tak, wraca do lasu. W ubiegłym roku był taki moment i dzień migracyjny, w którym około 3,5 tysiąca osobników w jeden wieczór postanowiło wrócić do lasu i wtedy nasi wolontariusze mieli ręce pełne roboty i pracowali przez cały wieczór do, do północy. A skąd one wiedzą w którą stronę iść? No bo skoro wychodzą z lasu, jest susza, one chcą do tej wody. Czują te wody skoro sucho? One czują tę wodę. To kijanka tak naprawdę zapamiętuje ten kot tego zbiornika wodnego, w którym się urodziła i wykluła z tego skrzeku. Płazy potrafią nawet wrócić kilka kilometrów do zbiornika wodnego, w którym, w którym się urodziły. Co prawda nie mieliśmy okazji spotkać żadnej żaby ani ropuchy, ale to dlatego, że było wtedy wyjątkowo sucho i spotkaliśmy się w ciągu dnia a te płazy najchętniej wychodzą pod wieczór. Patryk Michalski natomiast w tym tygodniu sprawdził, dlaczego delfinaria powinny wyjść z mody. Najwyższy czas, by polska branża turystyczna dołączyła do kształtującego się właśnie światowego trendu wycofywania ze sprzedaży wycieczek do miejsc, gdzie delfiny płacą wolnością i cierpieniem za rozrywkę turystów. Apelują o to Fundacja Viva i polski oddział Fundacji Kapitana Paula Watsona, rozpoczynając kampanię Nie dla Delfinarium, a Więcej o tym opowiadał dr Robert Maślak, ekspert w zakresie zachowania i dobrostanu zwierząt w niewoli, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.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 Bodźców, więc te potrzeby eksploracyjne delfinów i potrzeby społeczne są ogromne. Delfinaria to są ściany gładkie, basenów. To jest hałas ciągły maszyn, które oczyszczają wodę, bo to jest konieczne. Ten hałas zdecydowanie wpływa negatywnie, zwłaszcza, że to jest hałas, który jest cały czas, całą dobę. Sam trening oparty jest na głodzeniu delfinów.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 Jak o tym pisać, to znaczy, że jest z tym problem, no bo dosyć trudno jest delfiny zmusić inaczej niż głodem do określonych zachowań, a ponieważ są to zwierzęta inteligentne, więc stosunkowo szybko łapią o co człowiekowi chodzi, ale są przez cały czas w tej deprywacji głodowej tak zwanej. Więc tutaj jest szereg problemów właśnie, które ten dobrostan można powiedzieć drastycznie obniżają.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 co w danym momencie chcą robić, jak funkcjonować społecznie, a w, w takim więzieniu, jakim jest delfinarium, wszystko jest regulowane przez człowieka, mm. czyli kontakt, wymuszony kontakt z ludźmi. Delfiny nie chcą mieć takiego kontaktu z ludźmi. W delfinarium mamy przymus kontaktu, przymus kontaktu, niemożność wycofania się, no on nie ma gdzie uciec, prawda? Mm. Ma tylko mały basen, a tak jak mówię, no... 50-100 kilometrów dziennie, nurkowanie na głębokość 100-200 metrów i te dynamiczne struktury społeczne, w jakich one funkcjonują, tego nie ma. No nawet największe baseny nie, nie są w stanie tego zapewnić. A skąd delfiny trafiają, panie doktorze, do delfinariów?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 poddać się tresurze i też są mało użyteczne. Natomiast odławia się je takimi źródłami, odławia się jeszcze na mięso, czyli na przykład w Kaji w Japonii, gdzie co roku są takie krwawe, nazwijmy to widowiska. Delfiny są zapędzane i zamykane w takiej właśnie zatoce, która się nazywa Taji i tam są zabijane, przede wszystkim te starsze osobniki są zabijane, no i w tym powiedzmy w w tym roztworze drzwi wody odławiane są, zwłaszcza młodsze osobniki. Kło 30% tych zapędzonych tam delfinów trafia właśnie do delfinariów. Dwie trzecie jest zabijanych. To są różne liczby w różnych latach. Odławianie ich, to jest oczywiście proces bardzo traumatyczny dla tych zwierząt. Transport, przypomnijmy, że jeszcze jest transport po drodze. Stosowanie do kompletnie innych warunkach. Więc po drodze jest dużo stresu, urazów, rozdzielenie matek i młodych mhm. i duża też śmiertelność tych osobników. Co no to też mieć... naukowo udowodniono, że one odczuwają takie emocje jak właśnie stratę, jak smutek, jak, jak żałobę po takim przejściu. Zdecydowanie tak. One są, można powiedzieć, zaskakująco podobne do nas, czy do małp człowiek okształtnych, mhm. gdy chodzi o właśnie odczuwanie emocji. Ja Więc... myślę sobie skąd w takim razie, no bo to wszystko naprawdę Brzmi drastycznie. To skąd w takim razie wciąż popyt na, na takie miejsca? To jest w dużym stopniu brak wiedzy, a też czasem po prostu ignorowanie tej wiedzy, myślę. Mhm. Przed nami majówka, warto zatem dobrze zastanowić się, dokąd wybrać się na odpoczynek. I to wszystko, co przygotowaliśmy w weekendowym wydaniu audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, zapraszam na kolejne spotkanie i do usłyszenia. Klimat. Autopromocja. Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie. Zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Kafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz. Uto promocja. Poranek w Polskim Radio 24. Jest godzina 6.28. To jest świetny czas, żeby przyjrzeć się temu, co w mijającym tygodniu wydarzyło się no, w kwestii szeroko pojętego bezpieczeństwa. Dymisja słowa Mira wicza strategia bezpieczeństwa oraz wczorajsze słowa Donalda Tuska. Premier powiedział, przypomnijmy, że tu cytat, Rosja może zaatakować członka NATO raczej w perspektywie miesięcy niż lat. Czy to brzmi już jak ogłoszenie alarmu? O tym na naszej antenie mówił dr Łukasz Napiórkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego i administracji rządowej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 Znaczy uważam, że premier posiada informacje, które mogą taką wypowiedź uzasadniać. Musimy tutaj też powiedzieć, że w naszej polskiej racji stanu leży to, aby mówić o tym zagrożeniu rosyjskim. Przypomnę wszystkim, że jednak graniczymy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 Tak. Uh... Tak, zdecydowanie myślę, że tutaj panu premierowi chodzi o to, że w obecnej sytuacji geopolitycznej, mianowicie chodzi mi o zachowanie tutaj się polityków amerykańskich, zwłaszcza mi chodzi o prezydenta Donalda Trumpa. Tutaj niezbędne są reformy, że tak powiem, na naszym podwórku europejskim. I no, myślę, że celem premiera właśnie jest podniesienie tego alarmu.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 Hmm, zawsze łatwiej oceniać z perspektywy bocznego, że tak powiem, pasażera, tak? Bo inną rolą, rolę ma premier e, rządu aktualny, który no, odpowiada za tą naszą politykę państwa i który w tych trudnych sytuacjach bezpośrednio jest stawiany, a e, takie komentowanie z boku nie do końca, e, nie do końca tutaj nie przekonuje. Natomiast... E,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 członkowie NATO nie mają takich pewnych gwarancji, że ta pomoc nadejdzie i też ten artykuł niestety piąty jest związany z tym, jak wyglądają konkretne relacje bilateralne poszczególnych państw, no bo teraz niedawno obserwowaliśmy chociażby taką dziwną sytuację związaną z Grenlandią, gdzie administracja amerykańska wręcz domagała się, że tak powiem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 o czym mówił pan dr Łukasz Napiórkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego i administracji rządowej z Uniwersytetu WSB Emerito w Toruniu. Z naszym gościem rozmawiał Jarema Jamrożek. Sobotni poranek w Polskim Radiu 24. Jeszcze jedno ważne pytanie. Ile tajemnic kryją wciąż piaski Egiptu? Jaką rolę naprawdę odkrywały kobiety w świecie faraonów? I co do odkrywania tej historii wnoszą polscy archeolodzy? O odpowiedzi na te pytania poprosiliśmy pisarza Tomasza Bonka, autora książki Egipt, Śladami Zapomnianych Królowych i ich polskich odkrywców. Z gościem rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Dlaczego ktoś, kto do tej pory raczej kojarzył się z II wojną światową, raczej kojarzył się z historią bardziej współczesną, historią XX wieku, w dodatku w dużej mierze historią osadzoną na, na Dolnym Śląsku postanowił wybrać się do Egiptu? Ach, bo ja do tego Egiptu jeżdżę 25, a może i więcej lat, ponieważ kiedy zostałem dziennikarzem, postanowiłem spełnić swoje najskrytsze, młodzieńcze marzenia i zacząć jeździć tak jak mój prześladowca, mówię to oczywiście w cudzysłowie, ale redaktor Janusz Rożko z przekroju, który w latach 70. pojechał na pierwsze polskie wykopaliska do Egiptu, do świątyni Hatszepsut, gdzie pracowali już polscy archeolodzy, polscy architekci i restaurowali słynną świątynię świątynię Hatszypsud. No i ja czytałem z wypiekami na twarzy jego artykuły w latach osiemdziesiątych, zachowane w moim rodzinnym domu. No oglądałem się filmów i kiedy zostałem dziennikarzem, to zapragnąłem być jak rożko. No i zacząłem jeździć do tego Egiptu. No i ponieważ tak wielokrotnie ten Egipt przemierzałem, no to po musiała powstać książka. A dlaczego kobiety w takim razie? Bo to jest też, no, dosyć oczywiste pytanie, zważywszy nawet na tytuł książki. To jest tak, że nie chciałem opowiadać o starożytnym Egipcie w sposób banalny. Nie chciałem popadać w takie kalki, które znamy doskonale, chociażby ze szkoły, czy z filmów e, takich dokumentalnych, które widzimy w kanałach tematycznych. Nie chciałem też przeinaczać tej historii. No i kiedy wzgłębiałem się przez te dwadzieścia kilka lat Podróży po Egipcie, kiedy czytałem różną literaturę, kiedy odkrywałem razem z naszymi archeologami tę przeszłość, kiedy spotykałem się, przeprowadzałem z nimi wywiady, to okazało się, że kobiety starożytne królowe miały właściwie bardzo wiele praw w starożytnym Egipcie, a przypomnę, że te prawa były za czasów, kiedy jeszcze nie narodzili się mizoginistyczni greccy filozofowie czy rzymscy poeci. I że w Egipcie starożytnym, znacznie, znacznie dawniej niż starożytna Grecja, kobiety naprawdę mogły dużo, mogły dziedziczyć, mogły prowadzić własne firmy, mogły prowadzić browary, mogły dysponować własnym majątkiem, mogły się rozwodzić, a przede wszystkim mogły sięgnąć po władzę zarezerwowaną niby to dla mężczyzn królów. I tak było właśnie z bohaterkami mojej książki Egipt, śladami starożytnych królowych i polskich odkrywców. Piszesz na samym początku, właściwie to się bardzo mocno pojawia o takiej ciekawostce, że w języku egipskim używanym kilka tysięcy lat temu nie było nawet rozróżnienia na króla i królową. Nie było takiego słowa jak królowa. Starożytni Egipcjanie nie znali słowa królowa, co jest niesamowite. Świat był naprawdę mizoginistyczny. Tym światem starożytnym w Egipcie również władali przede wszystkim mężczyźni, ale nie było tak, że kobiety nie mogły sięgnąć w tą władzę. Słynna historia właśnie faraona Hatshepsut, bo tak się o nim mówi. Warto zwrócić na to uwagę, że sama królowa, która sięgnęła właśnie po tę najwyższą władzę Została faraonem, została królem. Na reliefach w świątyniach używała zaimków również męskich. Pisała o sobie, jestem kobietą królem. To są bardzo ciekawe historie. To zapytam w sposób mało elegancki, bardzo przepraszam. To która kobieta, czy też która królowa była pierwszą? Tą, która zdecydowała, że w takim kierunku będziesz chciał pójść? Ach, właściwie tych kobiet było niesamowicie dużo w tej historii. Ja się dogrzebywałem do tych naj, z najbardziej odległych czasów. I oni właściwie pisze najmniej w książce, ale to tylko dlatego, że właściwie naukowcy niewiele wciąż o niej wiedzą. Wyobraź sobie, że pod piramidami, tymi słynnymi piramidami w Gizie jest mnóstwo małych piramid królowych, żon, córek, królów, tych słynnych władców takich jak Hufu, Hefre, Menkaure. I w jednej z nich, w małej piramidzie, tuż pod piramidą Hufu, znaleziono skarb, Matki, właśnie, hufu, Grecy mówili matki, Heopsa. Ten skarb dzisiaj można zobaczyć w Muzeum Egipskim, tym nowym, wybudowanym w Gizie. Znajduje się w pierwszej galerii, w pierwszej sali. Jest to Baldachim jest to złota skrzynia, złoty tron i jest te skrzynia z branzoletami ze srebra. Srebro było cenniejsze w starożytnym Egipcie niż złoto, a przypomnę tylko, że matka Heopsa to jest mniej więcej 4,5 tysiąca lat temu. I ta historia otworzyła mi oczy, a potem zacząłem szukać tych innych kobiet, no i chyba Hatshepsut porowała mnie najbardziej, bo Hatshepsut poświęca w tej książce najwięcej miejsca. Gdy wiedziałeś już, że kobiety mają być tym głównym tematem, mają być osią spinającą tę książkę, wiedziałeś już Jaki to będzie gatunek? Jaki to będzie styl? Wiedziałem, że to będzie reportaż. Chciałem napisać reportaż, ale reportaż historyczny, który będzie naszpikowany faktami, który będzie odnosił się do wielu źródeł historycznych, który będzie pokazywał prawdę o tych kobietach. Nie chciałem, żeby to była tylko relacja z podróży, ale chciałem, żeby ta książka była przede wszystkim popularyzatorska, żeby pokazywała również pracę polskich egiptologów, polskich archeologów, którzy już od stu lat pracują za sprawą profesora Kazimierza Michałowskiego na wykopaliskach nad Nilem. Do dzisiaj prowadzone są przez nich prace właśnie wspomniane już przeze mnie świątyni Hatshepsut Nieustannie, ciągle od lat 60. nasze zespoły historyków, archeologów, egiptologów są właśnie tam obecni. I kiedy pojechałem właśnie do nich, kiedy spotykałem się z tymi, którzy odkrywają, przywracają właściwie pamięci, wymazywają królowe Egiptu, no to wiedziałem, że to musi być reportaż historyczny, którym będę łączyć właśnie spotkania z tymi egiptologami razem z, ze spotkaniami, ze źródłami historycznymi. No i zastanawiam się, czy tym reportażem historycznym wybrnąłeś trochę, czy też odpowiedziałeś na kolejne pytanie. Tu już powiem, co to miało być, bo czytając twoją książkę, warto zacząć od słowa wstępnego. Bez wątpienia nie pomijajmy tego fragmentu. I tam pada takie pytanie, czy dziś jeszcze czytelnicy w ogóle potrzebują czegoś takiego jak literatura podróżnicza? Czy ten gatunek w ogóle jeszcze ma sens? Powiedziałeś, że twoja książka to jest reportaż historyczny, więc nie literatura podróżnicza. Sam dr Patryk Chudzik, czyli kierownik polsko-egipskiej misji Centrum Archeologii śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego do świątyni Hatszepsut napisał te słowa właśnie w taki sposób, zadał takie prowokacyjne pytanie, ale zaraz też odpowiedział, że właściwie taka literatura jak w moim wydaniu, mówiąc nieskromnie, jest rzeczywiście potrzebna właśnie dlatego, że nie jest to zwykła relacja z podróży, To jest coś więcej, że to jest wiedza podana w sposób bardzo przystępny, a jednocześnie odkrywczy i taki, który do tej pory nie był w literaturze historycznej zauważany. No to jeżeli pozwolisz, jeszcze kilka wątpliwości, bo tym no pierwszym, tym impulsem to były reportaże Janusza Roszko. W twojej książce można również znaleźć odniesienia, czy też pewnego rodzaju fascynację poszukiwaczami zaginionej Arki, czyli Indiana Jones, ale to są lata... 70., 80. Na ile dziś rzeczywiście można się poczuć podobnie jak czytelnik czy też widz z lat 80., no bo wtedy przynajmniej dla nas, ale myślę, że też dla innych części świata. Jednak tego typu wyprawy, tego typu miejsca nie były dostępne, albo były, jeżeli nawet były dostępne, to w bardzo ograniczony sposób i te miejsca też kompletnie inaczej wyglądały. Teraz mamy rok 2026. Dzisiaj jest tak, że właściwie wszystko możemy obejrzeć w internecie. Wchodzimy na portale streamingowe, mamy relacje różnych podróżników, którzy jadą smartfonami, e, oczywiście kręcą filmy, pokazują Ale, te wszystkie miejsca. My sami też możemy, jeżeli chodzi o Egipt, wybieramy wycieczkę, kupujemy bilet w tanich liniach i w ciągu kilku godzin Jesteśmy dokładnie w tych miejscach, gdzie byłeś ty. No, przynajmniej w części tych miejsc. Przynajmniej w części tych miejsc. Natomiast jest tak, że większość jednak z nas wybiera podróże przede wszystkim na wybrzeże Morza Czerwonego i spędza ten czas w Kurortach. Jednak zdecydowana mniejszość wybiera się po to, żeby zobaczyć te wspaniałe zabytki nad Nilem. Oglądają Piramidy, oglądają Luksor. W Luksorze ograniczają się do tego, żeby spędzić powiedzmy południa, a może cały dzień, jeden, nawet noclegu, widzą świątynię w Karnaku. Świątynię Hatszepsut i Doliny Krolów i to wszystko. A to jest naprawdę ułamek tego bogactwa cywilizacji, którą można odkryć będąc właśnie w tych miejscach. A ja powiem jeszcze jedno, coś przewrotnego, że jeżeli zejdzie się z tych utartych głównych ścieżek, to Egipt wygląda w okolicach Luxoru, Abu Simbel, Asuanu naprawdę tak, jak wyglądał na początku XX wieku. Gdyby nie drogi asfaltowe, gdyby nie większa liczba samochodów i gdyby nie ludzie, którzy mają w swoich dłoniach smartfony, to naprawdę moglibyśmy się poczuć jak ci pierwsi podróżnicy, którzy odkrywali ten Egipt, przywracali go cywilizacji europejskiej, nawet jak Howard Carter. I rzeczywiście to Howard Carter, albo to skojarzenie bardziej popkulturowe. Możemy zobaczyć Egipt oczami Indiany Jonesa? No, niedosłownie Myślę, tak. oczywiście. Myślę, że tak, ale są takie przypadki. Wyobraź sobie, że rzeczywiście egiptolozy do dzisiaj spotykają w grobowcach węże. Tak jak Indiana Jones widział węże, tak samo można natknąć się na gniazda rzeczywiście wężów. Więc są sceny takie, które przypominają to, co było pokazane w filmach o Indianie Jonesie. Turbo-Historia. W takim razie, skoro jesteśmy przy tych wielkich nazwiskach i wielkich odkrywcach, pojawiają się dwa magiczne, mam takie wrażenie, dwa magiczne miejsca, bo wystarczy spojrzeć na literaturę, wystarczy spojrzeć na film i zobaczyć jak ważne one były na przykład właśnie w tej, w tej przestrzeni popkulturowej. Winter Palace i Hotel Old Cataract. Wciąż tak, miejsca tak, magiczne? To są tak kultowe miejsca. Do tego jeszcze Hotel Mena House. Hotel Mena House w Gizie, pod samymi piramidami, był pierwszym hotelem z basenem, który został zbudowany w Egipcie i gościł koronowane głowy. I tam naprawdę wielkie postacie się przewijały przez ten hotel, żeby właśnie zobaczyć piramidy. Taka anegdota, kiedy ten hotel uruchomiono, kiedy go otworzono, klucze do pokoi w tym hotelu były wykonane. Z szczerego srebra, a że goście byli znakomici, no to te klucze nie ginęły, nie kradł. Winter Palace w Luksorze z kolei jest hotelem, który do dzisiaj funkcjonuje, a Howard Carter, słynny odkrywca grobowca Totenhamona, organizował w nim wszystkie konferencje prasowe, podczas których opowiadał o tym, co właśnie w grobowcu Totenhamona nowego znaleziono. W Old Cataract w Asuanie z kolei Agatha Christie zaczęła pisać śmierć na Nilu i inne opowieści z Herkulesem Poirot w roli głównej. Więc to są miejsca takie, które naprawdę znamy z literatury, które są same w sobie już historią. No to zostawmy Agatę Christi, ale nawet jeżeli spojrzymy na Howarda Cartera, bez wątpienia chyba postać najmocniej, najbardziej tak gorąco kojarzoną z Egiptem, z odkryciami w Egipcie, no to czytając twoją książkę z każdą kolejną stroną, zadajemy sobie pytanie, na ile to jednak byli odkrywcy, a na ile to byli ludzie, po których bardzo często w tych miejscach, które odkrywali, no, dosłownie pozostawały zgliszcza? No, Howard Carter był specjalistą. Howard Cartera można nazwać jednak jednym z ekspertów. Oczywiście wcześniej ci pierwsi podróżnicy, którzy przyjechali zaraz po Napoleonie i na początku XIX wieku przyjeżdżali do Egiptu, naprawdę niszczyli mnóstwo. No, dewastowali czy to grobowce, czy stanowiska archeologiczne po to, żeby wywozić z tego Egiptu skarby. Potem z biegiem lat ten proceder rabunku skarbów egipskich usankcjonowano. Wprowadzono różne Regulacje prawne, ale też. Ale, przepraszam, jak to brzmi? Usankcjonowano rabunek. Usankcjonowano rabunek, gdy Wyznaczono ramy. Ja trochę mówię to w cudzysłowie, ale wprowadzono w XX wieku, już na początku XX wieku, tak zwaną procedurę partażu. Partaż polegał na tym, że jeżeli ktoś przyjeżdżał z zagranicy, z Europy na wykopaliska do Egiptu, podpisał odpowiednią umowę koncesyjną na poszukiwania No i w ramach tej umowy państwo egipskie dzieliło się ze, ze znalezionymi zabytkami. W związku z tym zupełnie legalnie poszukiwacze mogli wywozić te znalezione przez nich zabytki w jakiejś części do swoich krajów. Dzisiaj jest to zupełnie niemożliwe. Prawo egipskie zakazuje pod groźbą kary dożywotną więzienia, wywożenia jakichkolwiek zabytków z Egiptu. Ale co jeszcze ciekawego, nawet jeszcze podczas II wojny światowej, w tym starym, słynnym muzeum staroegipskim, które znajduje się do dzisiaj i funkcjonuje na placu Tahrir słynnym w Kairze, można było kupić zabytki, staroegipskie zabytki. Działał w tym muzeum oficjalny sklep. Sklep, w którym kupowało się małą, średnią i dużą kolekcję za stałe ustalone ceny. Dlatego też polscy żołnierze, którzy podczas II wojny światowej dotarli do Kairu, kupowali takie zabytki zupełnie legalnie i przywozili je do kraju. No to nawet od tych czasów minęło już sporo lat, minęło sporo dziesięcioleci. Myślę oczywiście nawet nie o karterze, o czasach II wojny światowej. Ta rzeczywistość kompletnie się zmieniła, ale mam wrażenie, że nie zmieniło się jedno, że bardzo często, i to znów wynika z tych opowieści, które snujesz, bardzo często o tych odkryciach decydował zwyczajny przypadek, by nie powiedzieć zwyczajny fart. Są słynne historie, prawie w każdej historii to urasta już do rangi anegdoty, ale niemalże zawsze koza wpada w jakąś dziurę. I te kozy wpadające w dziurę są obecne w historiach w Egipcie, są obecne w historiach w Chinach, w Azji. Zawsze jakaś koza musi się znaleźć, która przypadkowo wpada w jakąś dziurę, a w tej dziurze znajdują się skarby. Tak też jest w historii egipskiej, kiedy w XIX wieku rodzina Abrasul, działająca w takiej małej wiosce El Górna, która znajduje się na zachodniej, po zachodniej stronie Nilu w okolicach Luksoru szuka jednej ze swoich kóz, ta koza wpada do jakiejś dziury, no i właściciel tej kozy schodzi po linach do tej dziury w poszukiwaniu tej kozy i znajduje nagle wielką skrytkę, w której znajdują się mumie władców, królów, faraonów z XVIII i z XIX dynastii, które przeleżały tam niemal 3,5 tysiąca lat i ta rodzina zaczyna tę dziurę traktować jako swój prywatny sezam, z którego powoli wyciąga różne skarby, a potem sprzedaje je na targach. I kiedy te zabytki zaczynają wypływać, dopiero władze zaczynają się interesować tym i dochodzić do tego, że coś w Egipcie musiało zostać przypadkowo znalezione. O takich właśnie historiach z pisarzem Tomaszem Bąkiem, autorem książki Egipt, Śladami Zapomnianych Królowych i ich polskich odkrywców rozmawiał Krzysztof Grzybowski.